Trzeba mieć jakieś wyczucie, czy to jest akurat to, o co chodzi. ona no, ja nim myślałem zupełnie nic przez 3 lat, a w tej chwili mam cuk. A nad czym pracujesz obecnie? Nad nowym programem, który chcę zrobić wespół z paroma przyjaciółmi. Możesz zdradzić w przybliżeniu chociaż, co to będzie za program? Oczywiście nie będę rezygnował z pewnych rzeczy, które robiłem, na przykład nigdy nie zdradzę majstra biody. Ale będzie to bardziej y, taki obrachunkowy program. O tym, co przeżyłem ja i paru jeszcze innych ludzi. Mniej y, sielanki, więcej gorzkości. Jednocześnie chciałbym to zrobić z y, kapelą. Kto by brał udział w tym przedsięwzięciu? Na pewno ja się knotowicie. Chciałbym, żeby wacek już cieszył. Dobrze byłoby, żeby był mały Pawlukiewicz i sekcja, a kto w sekcji jeszcze w tej chwili nie? Spotykamy się często na wielu przeglądach, takich jak Bakcynalia, włóczęga, Rogacz. Ciekaw jestem, jakie jest Twoje zdanie na temat współczesnej piosenki turystycznej? Najbardziej mi się podobał dwa lata temu Rogacz. Chociażby ze względu na to, że... Bez względu na to, co było śpiewane. Było w określonym miejscu i w określonym czasie. Ten naturalny amfiteatr, ta chatka, znakomitane nagłośnienie, jednocześnie przedziwna na ludzi od zawodowych turistingerów przez Irka Dudka, wreszcie po mnie, który przybyłem w ostatniej chwili. I wydaje mi się, że tam się fajnie grało, fajnie się ze sobą było, a wydaje mi się, że w tym rodzaju twórczości chodzi właśnie o to, żeby być razem i śpiewać razem.